Nie mów nikomu, to tajemnica. Z. Z jak zmęczona. Miałam ostatnie ciężkie dwa tygodnie i po prostu wysiadka, może tak powiem. Dzisiaj z łóżka zwlekłam się po godzinie 13, czy też zwlokłam. Oczywiście nie to, że tak długo spałam, po prostu sobie żałam i kompensowałam. Czuję się przemęczona, tak. No, ale dość już marudzenia, starczy. Dzisiaj jest 19 lut 2011 i w końcu nagrywam. Wiem, że wcześniej troszkę się opuściłam i, i nie było odcinka już przez jakiś czas a dokładnie to, to od 10 lutego. Jednak dla słuchaczy być może pocieszeniem będzie to, iż w tym czasie wyszły dwa odcinki na słowotoku niepojedynczym, czyli niepojedynczo.blogspot.com Mianowicie 17 lutego wyszedł duet z jajem na miękko, który nagrałam z Grześkiem. Odcinek trwa 44 minuty, tak powiedzmy średnio. I jest to odcinek taki typowo niepoważny, typowo jajcarski. Taki, jeżeli ktoś nie lubi mojego audiobloga, jego formy i tego właśnie, że jestem często niepoważny, to nie powinien tego odcinka słuchać. Ale być może za to posłuchać sobie drugiego, który wyszedł Dzisiaj, 19 lutego, nie taki kocur straszny, jest to odcinek nagrany z Przemkiem Szczepaniukiem, czyli Przemko. I tutaj odcinek trwa godziny 20, więc to trzeba sobie zarezerwować troszkę więcej czasu, żeby przesłuchać lub słuchać w jakichś w kawałkach. I już bardziej taki poważny odcinek, aczkolwiek nie, nie nudny na pewno. Moim zdaniem wyszedł bardzo fajnie, szkoda tylko, że, że ja tak cicho, znaczy tak cicho mnie słychać, generalnie jakoś nie jest trochę cicha ale to popracuję nad tym, pouczę się jak z tym powalczyć i w ogóle, żeby było dobrze no i to trochę wina mojego mikrofonu niestety no, także z ym, że tak powiem ogłoszeń pasterskich to by było tyle poza tym spadł znowu śnieg, mamy śnieg, jest jest biało za oknem, z jednej strony może i dobrze, bo lepszy ten śnieg niż to błoto, a z drugiej już się cieszyłam, że jest wiosny, już było słoneczko, już było tak fajnie, a tu taki ząk. ale nie będę przecież nie marudzić. W końcu nie jest aż tak źle i, i tak sobie ostatnio pomyślałam, że moje życie nie jest aż takie jakieś straszne, aż takie, nie wiem jak to powiedzieć, mm, dobijające. Abym tak wiecznie marudziła, bo jestem w miarę zdrowa, mam pracę, mam swój kąt. Także, no i mam was, tak. Mam, mam podcasting, mam audiobloga. Odnośnie jeszcze słowotoku niepojedynczego, to nie wiem kiedy się ukaże w katalogu. Dlaczego bym chciała, żeby się ukazał w katalogu? Czy to tylko, nie chodzi mi o rozgłos, nie chodzi mi o reklamę. Tylko fajnie by było ze względu na gości, z którymi rozmawiam, bo to tak dla nich bardziej byłoby takie uznanie, myślę, niż dla mojej osoby. Gdyż ja to, to raczej tak mało mówię, chociaż z Grześkiem to mniej więcej, więcej mej osoby słychać, że tak powiem. No i ogólnie to... Podoba mi się ten projekt i mam nadzieję, że, że więcej osób uda mi się w to wciągnąć. Już mam y, obiecane, że jak tylko kołód domowy wróci z Wojarzy, już wyjechał, to ze mną nagra. Y, też już Skware molestuje, który kiedyś tam, kiedyś wyraził zgodę, ale jak na razie nie udało nam się jeszcze nagrać niczego. Przemek też mi obiecał, że to nie jest pier że ten raz jest pierwszy, ale nie ostatni. Mu mm. kurczę, bardzo dobra ta herbatka, muszę powiedzieć. Bardzo mi smakuje. Jest to herbatka z tych tak zwanych nawagę Ma fajny smak i tak pobudza fajnie. Nie jakoś tak super jak kawa, ale takie tak, tak łagodniej. Ale jednak mimo wszystko. Swoją drogą to Planuję w jakimś czasie najbliższym spróbować yerby, bo wszyscy tak ją zachwalają. Aczkolwiek, ja patrzę sobie na te akcesoria, które do niej są, a nie chciałabym jakiegoś takiego kupować tej, tego pojemniczka, bombini, czegoś takiego nie wiem jak się nazywało, tego, e, takiego, że mi zaraz będzie takie zardzewiało, albo jakieś nie się do użytku, tylko jak już kupować takie, żeby na dłuższy czas starczyło. A to też się wiąże z kosztami, niestety. Poza tym, poza tym co, o dzisiaj sobie zrobiłam papryczki na o Jakiś czas temu robiłam takie, że miałam e, zmielone mięso e, z indyka i wymieszane tam właśnie z pieczarkami, z przyprawami, na górę e, startą mozzarelle sobie walnęłam i przykryłam, e, obok ścięłam górę papryczki i przykryłam je od góry folią aluminiową i to wstawiłam do piekarnika Również tego taki sosik zrobiłam z, z jogurtem, z sosem sojowym i sobie zjadłam. A dzisiaj pozbywam się pozaczynnych różnych produktów z lodówki, więc to był taki śmietnik. Mianowicie, na sam dół papryczki wrzuciłam pokrojoną w kostkę cukinię, później dałam na to, dałam na to trochę mozzarelli, takich malutkich kuleczek pociętych później na to dałam tuńczyka w sosie własnym z puszki, później na to dałam se, mieszankę seru z i to sobie zapiekłam i powiem wam, że najlepiej, że już tak robimy, to zrobić od spodu dziurkę w papryce, żeby woda wyciekała, no bo wiadomo z tuńczyka, z mozzarelli żeby później, kiedy weźmiemy i podniesiemy później do góry tę papryszko, to żeby tak ściekło i wtedy jak weźmiemy na talerz, to będziemy mogli spokojnie kroić, nie będzie nam wszystko pływać i bardzo smakowało, ja lubię takie jedzenie mam jeszcze w planach zrobić sobie dzisiaj, a jutro tylko ym, że tak powiem, odgrzać mam ugotowany filet z indyka pokroję sobie to w kawałeczki, oczywiście przyprawionej w ogóle yy, i sobie podduszę to z pomidorami posiekanymi z puszki i z pieczarkami i pod koniec jeszcze dorzucę może właśnie jakiegoś serka czy czegoś lub yy, przeleję do naczynia zaro odpornego i na górę tego serka dam i na chwilę do piekarnika włożę to można sobie zjeść na przykład z kuskusem albo nawet z makaronem z czym ktoś tam chce i sobie poprzyprawiać i świeża bazylia też do tego jest dobra także to mniej więcej wiecie czym się żywię o ile mam czas bo zazwyczaj nie mam czasu, ostatnio wyglądało moje życie w ten sposób, że wychodziłam do pracy, to była szarówka, wracałam, było ciemno lub tak już zaraz miało być ciemno i nawet też nie bardzo miałam siłę i czas na, na cokolwiek, więc takie to żywienie się było zazwyczaj na zimno i na szybko, ale jak jest weekend, to można sobie coś dobrego porobić. Poza tym, poza tym też zajadam się marchewką, lubię tak sobie czasami kupić marchewkę, sobie ją obrać i tak sobie wcinać, jak króliczek, tak. No. Dobre, są też te marcheweczki mini, to takie baby carrots, um, też niby to, to dla dzieci, małość coś. No, ale ogólnie to tak sobie myślę, że... I niby nawet jakby człowiek się starał zdrowo odżywiać, jeśli nie kupuje w sklepie ze zdrową żywnością wszystkich produktów, a one są drogie, to i tak to nie jest do końca takie super, bo, bo te marchewki mogą być czymś tam, nie wiem, posypane albo coś, czy też inne produkty w ogóle kiedyś mm, jakiś dalszy znajomy opowiadał, że przez jakiś czas pracował Hmm, to jakby taki skup, gdzie oni skupują dla różnych firm z okolicy, od różnych tam farmerów, nazwijmy to tak, produkty i później to jest wysyłane. Więc na przykład mówię, że skupowali dla Kubusia marchewki, to skupowali nie wcale takie piękne marchewki, jakie są w reklamach, tylko normalnie to była marchew pastewna, taka co się nią świnki, krówki w ogóle karmi, więc hmm, nie jest chyba tak różowo jak... No, znaczy, Jasne, wiadomo, że reklamy kłamią i telewizja kłamie, prawda? Najczęściej wszystko jakoś tam upiększą. Przepraszam, muszę sobie łapić. Dzisiaj coś mi gardło nawala. Swoją drogą, jeśli ktoś ma problemy z gardłem, jeśli często ma słuchaj w gardle i taka chrypka go łapie czy coś, to dobre jest mm, pić soki takie balsamiczne. Za to rozumiem, na przykład bananowy no to gdzieś te Kubusie, tak, ale są nie tylko Kubusie, ale są też inne firmy, które tego typu produkty wypro wyprowadziły, wyprodukowały, o. Więc one też są całkiem, całkiem dobre i to faktycznie pomaga, nawilża gardło i jako przez swoją konsystencję też przylega do ścianek i, i tam troszkę pomaga. Poza tym ponoć też jest dobre właśnie pić dużo ciepłego i może to być na przykład woda z cytryną ciepła nie musi być herbata. Tak. Coś jeszcze mogłabym powiedzieć? Ym, generalnie jestem w takim nastroju dzisiaj takim no leniwo nic nie robiące takie nawet nie bardzo mi się chciało dzisiaj sprzątać w mieszkaniu tylko tak trochę ogarnęłam i pewnie się za to wezmę jutro Ponieważ chyba mój organizm potrzebuje się tak zresetować, tak totalnie wyluzować, odpocząć sobie po prostu i nic nie robić. Nie wiem w ogóle, czy nie będzie słychać szumów od, od komputera, ponieważ mój komputer dość głośny jest, no ale zobaczymy jak wyjdzie to nagranie. Jeśli się nie uda, no to będę chciała jeszcze raz. No. Um, ogólnie powiem, że bardzo, bardzo lubię rozmawiać. Jeśli to jest taka rozmowa przyjacielska, nie w zasadzie przekonywania kogoś na siłę do swoich poglądów i twierdzenie, że najmojsza prawda jest najlepsza i w ogóle. I w związku z tym um, tak sobie myślę, że um, mogłoby więcej osób, jeśli chodzi o podcasting, nagrywać wspólnie coś, zapraszać gości jakiś. Um, do siebie. Wiem, że trudno takich ludzi z ulicy złapać i, i żeby oni tak chętnie się wypowiadali. Ym. I tak jak myślę nawet o moich znajomych, to też raczej chyba nie bardzo byliby chętni do brania w czymś takim udziału. Nie wiem, młodzież może jakoś tak bardziej do tego podchodzi wyrozumiale, jest taka chętniejsza do wyrażenia swoich poglądów. Osoby starsze są zazwyczaj podejrzaliwe tak właściwie są podejrzliwe I, i nie do końca tak chcą może to wynika z tego właśnie, że to będzie w internecie i, i że może wiem, kiedyś kiedyś coś, coś wykorzystać, czy coś, może boją się ośmieszenia nie wiem no ale mam nadzieję, że kiedyś uda mi się namówić kogoś swoją drogą ponawiam apel żeby się gdzieś na piwo jakieś spotkać wiem, że nikt nie mieszkał mnie w okolicy no ale ludzie to nie też tak daleko no, wiem, zaraz coś mi powie, to ty przyjedź do nas. Tylko, że jeżeli to ma wyglądać tak, że ja jadę rano, jestem z kimś, idę na to piwo i po dwóch godzinach wracam, a tłukę się przez półboski to też tak niekoniecznie fajnie to jest. No. A ze mną można zawsze się umówić, yy, choćby na, nawet na, z noclegiem, nie ma problemu. Mmm. Wiem, że o czymś miałam powiedzieć i, i zapomniałam, o czym chciałam powiedzieć. Ha, tak to już bywa niestety. Tak zauważyłam u siebie taką... taki spa, Ale może to się wydarzy, może może ze spadkiem energii, z tym, że jestem faktycznie przemęczona. I, i w ogóle mam chyba zatoki zawolone, więc będę musiała się udać dla rynkologa. Poza tym, kiedy, że tak powiem, brzydko smarkam, to zawsze się to kończy na tym, że dać mi na więc chyba faktycznie jestem przemęczona i muszę po prostu trochę zwolnić i trochę wyluzować i trochę tak, yy, wtedy pewnie wróci moja yy, naturalna głupkowatość i na pewno te odcinki odżyją, że tak powiem, nie będą takie, yy, jakby to powiedzieć, nie chill out, takie, takie, stonowane, o tak, stonowane to właściwe słowo. Cóż, tak sobie myślę, że ten odcinek będzie taki krótszy, bo właściwie to chodziło mi głównie o zareklamowanie toku a następny już będzie taki bardziej o mnie, o mnie, jak to zwykle i o różnych tam innych rzeczach. Ale jak już mówię o, o podcastach, cóż mogę jeszcze powiedzieć? Myślę, że dużo powiedzieliśmy z Przemkiem w odcinku i i tak tak jakoś brakuje mi udziału słuchaczy, wiecie, tak no komentarze komentarzami też właściwie u mnie to kilka osób komentowało, z czego parę się wykruszyła i tak do końca nie rozumiem, jak to się stało jakoś... Znaczy może rozumiem, tylko takie to jest... No ale to sprawy już, że tak powiem typowo prywatne. Um, że właśnie tak mało was jest słuchacza, wiecie, że tak mało się udzielacie i ja tak sobie pomyślałam, że też bym chciała z wami coś ponagrywać. Jeżeli ktoś czuje się na tyle odważny, żeby chciał ze mną sobie pogadać, żebyśmy to wspólnie nagrali, że później to wyszło, mogły powiedzieć swoje zdanie na temat podcastingu, na temat hmm, czegokolwiek. Bo jak już niektórzy zdążyli zauważyć, rozmowa nie musi mieć jakiegoś tematu przewodniego, no to ja naprawdę zapraszam, bo ja jestem chętna do po pogadania. Bardzo bym nawet się ucieszyła, gdyby ktoś spoza podcasterów chciał ze mną nagrać, taki naprawdę spoza, bo jeśli chodzi o Grześka, to to nie jest tak, że to jest osoba całkowicie z zewnątrz. Hmm. No, także apeluję do Was, słuchacze. Poza tym, przypominam o tym, że jest drugi etap ankiety. Ankiety, w której są różne kategorie, ale generalnie chodzi tak o podcast roku, głos tam i takie tam inne, odkrycie roku, Także zachęcam Was do głosowania. Każdy ma własny gust i każdy nie głosuje na tego, kogo faktycznie lubi, a nie, że a, bo jak ja zagłosuję na niego, to on zagłosuje na mnie. Jeśli chodzi o moją osobę, to ja tak jestem nominowana, aczkolwiek nie... To, co powiem, to może tak zaraz będą jakieś tam zarzuty w moją stronę, że tego się zgrywam, ale serio, mi nie zależy, ja mogę mieć ostatnie miejsce bo wiem, że jest wiele świetnych, naprawdę fajnych podcastów, które jak się słucha to jest takie wow, że one są takie właśnie profesjonalne, takie wymuskane wręcz I, i fajna tematyka i widać, że ta osoba jest przygotowana, a nawet jeśli mówi tak po prostu, że jak to się brzydko mówi z dupy to to świetnie wychodzi jeśli chodzi o mnie, to ja wiem, że u mnie to jest takie gadanie, bo gadanie i ja nie czuję się jakimś tam super podcasterem yy, więc... Więc zachęcam Was do głosowania, zwłaszcza na te osoby, które faktycznie dużo robią i które zrobią coś fajnego, a na pewno sami macie swoje rozumki, tak? Macie swoją inteligencję i na pewno dobrze zagłosujecie, dobrze wybierzecie. I, i żeby nie było właśnie takiego, że na znajomków swoich czy coś, bo to jest takie dla mnie, wiecie. Starajmy się być obiektywni i, i głosować na tych, którzy naprawdę zasłużyli, o tak powiem. A odnośnie tego, że ludzie teraz krzyczą, czemu mnie nie ma w rankingu, znaczy w tych nominacjach i w ogóle, to powiem, że to, wy, to my sami tak wybraliśmy, to my dawaliśmy propozycje, aczkolwiek nie wiem, jak to jest, że od ilu głosów było uznawane, czy, czy jeżeli tylko na kogoś jedna osoba oddała głos, czy, czy też jest w tych nominacjach, czy po prostu, jeżeli to był tylko jeden głos, to nie ma, by trzeba było, myślę, w te, tutaj zapytać Żuka, Zresztą myślę, że on sam się wypowie niedługo na ten temat. Ja wspominam, o tym przypominam i zachęcam do głosowania. Tutaj głównie do słuchaczy, bo podcasterzy to wiedzą o co chodzi, a słuchacze tak nie zawsze. Więc może jeszcze podam linka, yy, gdzie możecie głosować, yy, bo to nawet jeżeli ktoś wcześniej nie głosował, może teraz zagłosować, więc www.podcasty.net tam też jest takie krótkie nagranie, w którym Żuku wspomina o tej ankiecie. Możecie sobie też kliknąć w linki wyszczególnionych osób lub odcinków i, i po, posłuchać, jeżeli nie znacie, bo powiem szczerze, że ja nie znam wszystkich i, i niektórych to w ogóle totalnie nie kojarzę że no dlatego choćby nie głosowałam na nich, tak, ponieważ nie znam tych osób, ale jest to też jakiś taki sposób, żeby właśnie poznać jakieś podcasty, których wcześniej się nie słuchało. I w ogóle zachęcam Was do tego, żebyście zaglądali jednak do tego katalogu polskich podcastów. Już podaję adres, wiem, że nie każdy zna, podcastów pisane razem przez k.pl, gdzie macie właśnie... Pod, ten katalog, tak, najnowsze odcinki też i to pozwoli tak posłuchać też innych i poszerzyć jakoś swoje horyzonty, więc ja Was zapraszam do słuchania, nie tylko mnie, głosowania i do usłyszenia już niebawem. Of. It's not the fall that we should be afraid of, it's not the fall that we should be afraid of, it's the quick stop, it's not the